Na finał mamy gościa z Elbląga. Nazywa się Piotr Krupski. Zagra w towarzystwie Bartosza Turkowskiego. Będzie dość głośno. Będzie dość mocno, dynamicznie. Piotr komponuje od 1994 roku. Na jednej ze swoich płyt zatytułowanej Elbing 1904 nawiązał do historii miasta Elbląg. W elektroniczne brzmienia wprowadził autentyczne dźwięki z życia Elbląga. Warto też wiedzieć, że Piotr dzisiaj będzie takim e, mocnym finałem i dosyć ciekawą osobą, bo jest to tereminista. Tak to się mówi? Tereminista? Dobrze. Teremin to jest taki dziwny instrument, taka skrzynka z pokrętłami, ma dwie anteny, jakieś tam fale się między nimi odbywają, w, w, wędrują, a on tak sobie w powietrzu na tym gra. I chyba dzisiaj pokaz taki państwu da. No, gitarze, będzie gitara, będzie perkusja. Piotr Krupski w towarzystwie Bartosza Turkowskiego. Elbląg i Warszawa.